a no. więc oh yes. znajdujecie się w pokoju pełnym spoconych ludzi, wszyscy, wszyscy wrzeszczą i krzyczą, ich wiwaty, okrzyki zaruszają wszystko, jesteście w zbiorowisku, które zostawia tylko miejsce na mały ring na środku pomieszczenia, na którym znajdują się trzy osoby, jedna z nich zabiera głos. Koniec wpadło, już koniec, nie zbieramy zakładów, zatrzymajcie swoje cygara A więc zebraliśmy się tutaj, bo już nie mogliśmy się doczekać kolejnej walki! Tak, tak, w lewym rogu! Zaczyna plawkać W lewym rogu stoi piącha! sto kilo żywego mięcha! I widzicie takiego z poślaka, z który wnosi swoje, w, w Będzie, swoim, swoim, ja swoim mięśnie do góry i krzyczy tak I wszyscy powa, powa. tu mu zaczyna wizytować, druga tam zaczyna go wyblizdywać. Bóg krzyczą na niego a z drugiej strony bingu stoi nażulgony skurwaccent z żelata i widzicie takiego chuderla, chuderlaka, który po prostu diabła w oszach, taki szal jaki. I znowu połowa tłumu zaczyna wiwatować, podczas gdy druga stara się go wygwizdać. A więc wiemy, że już nie możecie się doczekać, więc. Stant! Goście rzucają się do pysku, zaczynają się okładać po morzach. Ten spasiony jakieś, próbuje wolne ciosy wyprowadzać, ale jak już trafią, to zapiegalają coś dobrze. A ten chudy, po prostu próbuje unikać jego ciosów i wyprowadzać małe, szybkie. No i tak okładają się po twarzach przez parę chwil, gdy nagle ich. będzie ich, ich ciosy oraz krzyki tłumu zaczyna zagłuszać jakiś inny dźwięk. Słyszycie coraz głośniejszy tub od stóp ale jakby to było po prostu kilkadziesiąt osób biegnących w waszą stronę Nagle, do, wodyku, <śmiech> nagle do pomieszczenia wlewają się strażnicy, którzy zaczynają pałować wszystkich po twarach, rzucać ich na podłogę, uspokajać tłum Pierdalam. po prostu napierdalając ich do nieprzytomności Po chwili... na my jesteśmy wśród tego tłumu? Tak, no wiadomo, ludzie się po prostu poddają, bo nie mają gdzie uciekać nawet ponieważ jedyne wyjście to jest to, z której strach przyszło po chwili udaje im się zaprowadzić porządek i ustawiają was w dwóch szeregu. Nikt nie śmie pisnąć, tamtych dwóch, co się okładają, wyciągnęli po co za fraki z pomieszczenia. Jest cisza i nagle słychać pojedyncze kroki. Wszyscy koncentrują się na nich, są jak tykanie zegara. Nie mogą się doczekać, kto wejdzie do pomieszczenia. I nagle wchodzi gno. Pancerz. Jest to gnom ubrany w czarną skórznię, czarny skórzony pancerz i czarny kowborski kapelusz. Zaczyna tak krążyć wokół y, waszego szeregu, mówiąc... No, no, moi mili. Ja rozumiem, że chcecie kontynuować wasze stare tradycje, ale pan Zakratowski już nie rządzi tym miejscem. To moje więzienie Także będziemy grać według moich zasad Jesteśmy w pierwcu No Dajko. Komuwa Zobacz Eee Czekaj wypiłeś mi teraz To zasłuj Ofa Nie razie. I mówi dalej Dobre to jest Jestem odpowiedzialny za waszą socjalizacje i nie mogę wypuścić na miasto takich barbarzyńców, niechlujów, godasów. Tak więc u mnie każdy będzie spokojny jak mysz podmiotu i dopilnuję, żeby każdy z was stał się porządnym obywatelem. Albo tego pożałuję. Tak patrzę na was, gdyby to jest zabawne, bo gnome i nie czujecie w Wygląda jak miałeś coś dodać. Ale nie może niczego wymyślić, więc wychodzi spokojnie. <s email ovat> tak. Yy, strażnicy ładują was do, do waszych cel i ogłaszają ciszę nocną. Także zupełnie się nie znacie, ale nie wasze losy zupełnie się nie zazębiają. Ale w tym momencie łączą was dwie rzeczy. Jedna to ta, że łódź szczęścia chciał, że trafiliście do jednej celi, w której wspólnie żyjecie. Od, od ilu już jesteśmy razem? Od, około, od różnych okresów, około miesiąca. E, a druga to pragnienie. Bo właśnie tej nocy stwierdziliście, że już dosyć tego. Na początku było znośnie, a teraz znaczy kurwa dosyć tego miejsca i musisz spierdolić z tego miejsca, nie jak, szybciej, jak najszybciej się da. Chociaż marnujecie swoje życie, kiedy moglibyście robić cokolwiek innego na wolności. No, mogę tylko jeszcze do, jedno pytanie, zanim wyjdziemy. No poczekaj, ja dobrałem... to końcówka, okay. I chcecie, no po prostu jedyna myśl, która się teraz, teraz zostaje obsesyjna, to ucieczka z tego miejsca i z tą myślą zasypiać. Dobra. No, jaki to jest klimat w tej grze? to są lasy? Czy to są lasy i glas, Jaka jest pora roku? No, jesteście, jesteście, w takim trochę Czy są góry, czy terenie. Znajdujecie się w więzieniu Grimmsong. Jest to więzienie e, nieopodal miasta Falkrest. Tutaj właśnie każdy z was ma kartę postaci. i Przy okazji kiedy z was napisem za co znalazł się w tym więzieniu, bo oczywiście nie musicie się z tym dzielić sobie nawzajem. no ten, ten, to są, tam są nasze te... Uważaj. Bo są też wasze umiejętności. To są nasze sługi, no nasze No to jest Są też wasze rysunki na każdej postaci. to już to tylko To są mary. A To są te. to by nic nie wypadło w tym Ale Na pewno wszystko pozbieraliście? No bo jak się pomiesza to tam, wiesz, to nie są podpisane rzeczy, nie? To jest coś ważne, Teraz co się... się daje, że to, co mi w. Teraz się dowie, że tam Margot, na napierdala jest oporem i tak dalej, no nie? Nie takie rzeczy ze szwagrem robić. A sam wstawaliście te potrety, czy jak? A i ta kartka z historią krótką jest też waszą kartką do buzzgro'ów. Już mam do coś chcieli. Marcin, jesteś profesjonalistą. Portret tu jest Popierasz. jakiś? O, portret. pokaż, jaki masz. <laughs> jaki masz najfajniejszy. Jesteś to Te pokłady są też na Waszych żetonach. A gdzie są już No a jak będzie mało? Może postać Wasza mniej więcej tyle, ile ja rzeczywistości. No tak więc na początek chciałbym, żebyście się. Żebyście nie zgubili tych... Właśnie dlatego chcę, żeby to stało na stole, nie? Bo możecie sobie je rozłożyć. Ogólnie te postaci będziemy skubiować w odpowiednich momentach, jak to będzie wymagane. Nie chcę na razie was za... Dobra, Dobra za... ale za... ja chcę przeczytać to, co... za co jestem w więzieniu. Tylko dokładnie. To... to jest... na razie... musicie to koniecznie przeczytać. Okay. jesteś chuj, bo nie napisałeś postaci. postaci. No. Hmm. Napisałeś, co mi nie powiedziałeś? Czy mam obmyśloną, tylko kurwa nie wiedziałem, że nie napisałem Zatem nie wiem jak teraz napisać. No dobrze, no, ale, ale, ale przyszedłeś już ten? Tak, przyszedłem, okay. ale po prostu mam... Mogę opowiedzieć im w więzieniu, przy czym też się zabierzę No spoko, um, nie, jak no. okej okay. Jakoś się tam zgadzam Czytałem, w lesie będziemy siedzieć, wiesz, coś trzeba będzie robić, będzie trudno. Jeśli chodzi o Paweł, to jest mniej więcej wiosna. A jeśli chodzi o świat, to świat. E, Górny, zróbmy wreszcie jakąś jesień. Coś, czy będzie mrocznie padało, będzie było to i nie Możesz to zmienić dla mnie. Dobra, jest jesień. Dziękuję. <grym> bo zawsze to jest władzę. Zawsze... jest to początek jesień. No, w to... Zaw, bo zawsze, Okej, okay, może być, ale zawsze jest Wiedzień... to wiesz. Kolorowa wiosna i ptaszki dźwiękami, a mi ten klimat nie odpowiada po prostu. Wiecie, jeśli chodzi o to więzienie, wiecie, że jest gdzieś w okolicach miasta Falkres. To jest małe miasteczko i że ogólnie część więzienia, w której siedzicie, którą zaraz sobie wam pokażę, jest piwnica. Nie ma w ogóle okien na zewnątrz. Yy, strażnicy jest tylko operują w obszarach yy, tak powiem, panterowych. W każdym razie świat von Gathenreels to jest, tak jak historia wskazała, wielkie księstwa powstają i wielkie księstwa się zawalają prawda, pod swo naporem swoich granic. Tak więc co, jest to świat, w którym po prostu yy, mocarstwa rosły i rozwalały się rosły i rozwalały się i tak naprawdę wszystko jest zbudowane na gruzach, no nie? Jest, jest po prostu mnóstwo ruin w tych, jakbyśmy rozłożyli mapę to można zaznaczyć tak, że sama mapa jest okryta ciemnością i jest kilka światełek to są miasta i wioski, w których jest bezpiecznie a tak to po prostu po, po terenie krążą potwory i no, jest niebezpiecznie, bandyci napadają Ale w całym tym świecie? Tak, w całej krainie. No, gdzie no, było te klipy. Tak? jest. Na Gnieźdza to nie jest. jest. Ja, takie miasto na zachodzie. <śmiech> <śmiech> no. No. E, czy ktoś wie z czym się co je? Nie, ja nie jestem w ogóle. No. no, no czy przecież odjadę, czy przeczytaliście tam? Tak. tak. Okej. Okay. I tam... Masz no, jakieś pytania na no, początek? He? Jeszcze jakieś pytania na początek? Tak, czy teraz musimy czytać umiejętności? Nie, nie, to w odpowiednich momentach ja będę mówił co się dzieje. No. Ogólnie... osobom... Dobra, ile sobie już wiemy w ogóle? Nic. Dopiero tak jesteśmy do Nie, ale jakoś nie... Ty jako... ty jesteś tak naprawdę samotnikiem. Mhm. Ty jesteś on, jest Eladrinę, on jest Elfem. Jesteś... Ty jesteś człowiekiem. No jakoś nie czuliście chęci bratania się. Alfa, mnie po nie jestem. O, chyba. On no, tak. Idzie spać, kubą, z tego. Przypomina sobie ojca. A, i z tego, Całe <laughs> życie żyłem w błędzie. Ja jestem coraz co na mnie się pamiętam. Ten. Weźcie na pływ. Osoba. Z tego, co byliście, żyliście w tym więzieniu osoba, która jest tutaj ustawiona i tak naprawdę wie wszystko każdy z w tego miasta miasta, więzienia to jesteście pewni, że jest to osoba, która zbiera zakłady na ringu jest to koleś o szrama taki swaniaszek ma szramy na twarzy bardzo mój, myślicie, że... Mógłby być początkiem waszych zmagań co do. A i oczywiście wasz ekipunek został skonfiskowany, jesteście tylko w takich ciuchach. Ale jest on schowany na terenie tego więzienia. Jeszcze miedzimy nocą. Jeszcze nie. kto chce też mieć. Cele są podzielone.. Yy, są sześciosobowe i śpicie po prostu na, na takich słomianych jakby. No, no nie łoża. Na siennikach Tak ułożony po Tak, ułożonych na podłodze. Czy drugi lew trzeba będzie dowodrukować kartę? Tak. I. Yy, no te piwnice są rozświetlone przez.. Yy, znaczy yy, jakiś goście z nami jeszcze są w celi? Czy jest? Tak, nie, jakichś trzech yy, po prostu zwykłych gości. Yy, ogólnie są te ludzie. Nie, nie ma. Yy, chociaż nie tylko. Ale o tym w sumie powiem zaraz A tak więc Jest ranek się Okej, okay. ja siadam Nie wiem czy to jest dęda, ale chcę to po prostu to mieć Siadam po prostu po turecku Z, z dłoniem joportem, A eladrini, poczekaj Eladrini nie wiem czy... Znaczy, jako eladrin na pewno tego nie wiesz bo elektrinii nie sypiają, oni nie śpią, oni medytują A i mógłby mi się wtedy coś w oczach zmienić? <grym> I w, jak normalnie ludzie potrzebują chyba 8 godzin, żeby zupełnie rozpocząć podczas snu To ty robisz to w 6 godzin i jesteś e, świadom tego, co się wokół ciebie dzieje Po prostu taka medytacja to jest On już... coś wtedy fajnego z oczami jak nie. nie Nie mi Nie brzmi się <grym> <grym> <grym> <grym> Ok, to się to tak I się patrzy jak śpią Wasze, ogólnie Wasz plan dnia to około 6 rano jest pobudka ty nie Około 6 rano jest e, pobudka ze śniadaniem O 8 Wszyscy... Pobudka ze śniadaniem, was jedzenie. No tak <laughs> Wszyscy idziecie e, pracować Praca w tym więzieniu jest to praca w stolarni e, Jest to znoszone drewno i po prostu wszyscy muszą e, składać e, takie podstawowe Yy, stoły i krzesła, yy, które tak rozpoznajecie tak te, tak ja tak tak które najczęściej są rozpierdalane w bójkach w karczmach hmm. Dlatego zawsze jest na nie popyt I pracujecie 8 godzin i od 16.00 yy, macie... Yy, możecie wziąć prysznic. Wow. Jest taka obiad i dalej to do drugiej przydam, bo... jest czas wolny I tak mm. To jakaś w ogóle burżuazja to nie jest. To jest No bo to jest indzizłane. A, więc tak. Eee... Cały więzienie jest rozmapowane. I dam, bo to będzie fajnie węgla, nie? O, to jeszcze na kostę tak, w ogóle. To są K-20. K-20 są to kości, z którymi się kochacie w BND. Każdy najlepiej, żeby miał swoją K20. Bo yy, wszystkie rzuty oprócz obrażeń z zadaje się Zabierę tak biorę tą, bo inny nie skupię dała. Dam wam markerie, ponieważ yy, nie znacie całego więzienia I w momencie, kiedy odkryjecie lub ktoś wam powie o danym miejscu, będziecie mogli sobie je zaznaczyć W ten sposób, możecie sobie zaplanować ucieczkę z więzienia. Okej okay. Taki ten, dlatego chciałbym, dlatego mówię o tym przetnięciu Ile razy dostaliśmy? Nie wiem, że czekał, może. No, każdy z was ma kilka lat. 3 do 5 no. i.. Co to jest? Nie Eladrina. W sumie to to, dla co Eladina... ja zrobiłem to powinni mnie od razu powiesić Dla Eladrina to jest yy, nic. się, księdza? Nie. Były pewne okoliczne łagodzące. E... Czy nie, ty w sumie faktycznie to jesteś do żywocie. <laughs> <laughs> Więc. E, a ty.. Faktycznie dla Eladina to jest nic, aczkolwiek y, ty jesteś y, bardzo młodym Eladinem, masz chyba tylko 70 czy 80 lat okay. i pojechałeś tu po ambicjach, dlatego... No i jest jeszcze jeden y, wskaźnik, mianowicie coś, co z całą sobą sprawę, nie będę o tym mówił przy tych warszach. Coś, czego nie masz i coś oh no. z tym tęsknisz i coś... <grym, coś, <grym, <grym, coś. Mama. Okej, w każdym razie to jest teren, do którego macie dostęp praktycznie dziennie o, No co? Co? A, Gdzie nasza, Ta, cela. Cela. to jest też cela Co? Gdzie jest nasza cela? A, cela Cela, nasza To jest nasza cela Ogólnie, jak chcecie... Ja zaznaczmy, okay. No właśnie, niech ktoś... A może jest Nasza spisać cela No ten ucieczka z więzienia też była... No jak Damon prowadził też Mhm, To byłoby w klasie. Nic, no Eee. I to nie, nie, zimą, nie, nie, jesienią. Kresu, Zem, i ogólnie, a mam... mapę, to ja nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, mam nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, się nie, nie, jest nie, A, nie, kawał? co? nie, nie, nie, nie, Jest rozświetlone nie, ale są to jakby, yy, pochodnie płonące niekończącym się ogniem, od którego nie da się nic zapalić. To po prostu jest to magiczny ognień, który stanowi oświetlenie. Jest to dosyć popularne e tak. mów. No, czy ono wydziela normalnie ciepło? Tak, ale... Idzie, jedzie Arab na pustyni, na wielbłądzie, nagle widzi się z rajdu Dakar na motorze, Tu jest w skórze, w kasku. No i się tak pyta go, Panie, nie jest panu za gorąco w tej skórze i kasku? Będzie, nie, wie pan, jak się jedzie szybko, to wiatr chłodzi. Tymu rabowi, rabowi tak gorąco cały się poci No to wziął tam cegłę I jeb wielbłąda po jajach ona tak biegnie szybko ten wielbłąd biegnie, biegnie, już zaczyna zwalniać powoli No to wielbłąd jeszcze raz jeb go po jajach On tak biegnie, biegnie, biegnie Już zwalnia, po prostu już nie można On tak jeszcze raz jednak na wielbłąd upadł A rab, Ja pierdolę, zamarznieł any Więc To Też są cele z więźniami w każdym mieście około sześciu więźniów możecie sobie to zaznaczyć, żeby każdy pokój był mniej więcej oznac oznaczał po mnie sześciu? Y no tak, to nie jest istotne, chodźmy to w które pokoje jest. <grym> <grym> tak, sześć, sześć, sześć, no sześć, sześć, sześć, sześć. które pokoje? te te tak. zajęte tak, przez więźniów Eee, szanę, żeby... Tu jest taki, to jest taki po prostu tu, miejsce. To jest uh, miejsce, gdzie był ten link był Zorganizowany i to jest po prostu takie Gdzie możecie sobie chodzić, w tym czasie wolnym tam wiesz, Czasami wyjmują sobie jeszcze jakieś stałe, mogą tam powiedzieć w karty na niej pp. Czy to w sumie było za czasów poprzedniego właściciela Pana Zakratowskiego, który już odszedł z jednym hmm. Tutaj jest... Było ogólnie to, e, to pomieszczenie jest trochę większe, ale mi to nie chciałem na A3 tego tylko, żebym mi jest stolarnia, w której pracujecie mhm. Budujecie te krzesła i tam i, i stałe i inne drewniane Artykuły domowego użytku A tutaj, e, tutaj jest taki składzik, tu są różne graty e, do użytku zamknięte ogólnie to pomieszczenie jest zamknięte na klucz. Mhm. E, się, o, u. No to mógł napisać już normalnie na ten teren w dzień możecie sobie chodzić, ale w nocy od Sydnuga jesteście zamknięci w swoich celach i te w perpa w Tutaj jest biblioteka dziennie, w której możecie się edukować i zbrywami. No ja z więzienia. Co? No to są normalnie edukowanie ludzie mniej więcej. To nie jest średnia wiecza. To jest po prostu tak, to jest po prostu salty. Tak. Eee, to jest Są Tutaj jest laźnie i prania Tutaj biorą się wasze rzeczy i musicie wziąć później spalki i prania to jest stołówka, w której jecie w posiłki Papu. Widuj eee, pochodnia. Tutaj jest e, ogólnie to? to są kible No? Nie, nie, nie, To jest inny pokój co znaczy W Tam e, nie wiecie co jest Ponieważ Nie, ja to a, a tutaj jest magazyn żywności Z którego jest stołówka Oczywiście też jest zamknięty mhm. Więc tak. Okay. A tutaj ogólnie to. Co to rysowałeś, tą mapę? Nie, zdecydowałem, tylko. ten To i to są okna, ponieważ tutaj są kraty, które są praktycznie zawsze zamknięte. Dalej jest korytarz, i w sumie nie wiecie za bardzo, co tam jest, ponieważ tylko jak was tam wprowadzili, to widzieliście to miejsce no i już to, to było trochę darne więc nie, nie, nie kojarzy się spojrzeć. Tutaj i tutaj są kraty. Gdybyś... Tutaj jest strażnik, który obserwuje y, to wejście i tutaj tak samo. To no tak. są kraty, tak? Tak. To jest strażnik. Strażników zarządzmy na zielono, Też na zielono powinien być świecie. Tu jest obserwator. Strażnik, tak? I tutaj, tak? tak? Tak. Tym. Tak. No. To, to tyle Zmienić, no bym miał tam, żeby to tam mógł jedzie, złońce, nie? z więzienia? Żeby dostać się do czegokolwiek innego. A tu. Nie system. To są już drzwi do tego. Yy, tego. To tego to jeżeli uda wam się tam dostać, to mam drugą mapę, którą się dostać Okej. Okay. Jak jak to na nie przestało cicho i medytuję. Ja Rozmyślam na tym, jak mi to wszystko wkurwia <głosy> No, w cię nie miłośni. W i dziwość tak została lotni. przetestowana. Nie, ale że Bo przez jeden miesiąc tak. nawet elabin nie zniesiemy robienia tego samego. Mhm. Plus, yy, jako że jesteś jedynym, czy znaczy yy, nie, nie jedynym, ale jesteś jedynym elabinem w tym więzieniu, to zbierasz... No to jest, ja jesteś jedynym, to znaczy nie jedynym, ale... Chciałem powiedzieć jedynym, jedynym, jedynym na... obcorasowym, tak, ale to nie sprawa. Więc się tam. Więc y, jesteś celem y, niektórych... Y, <głos》<głos》niektórych rasistów i także ciot tego więzienia. Ciot? O kurwa. Ci co chcą mi poszerzyć kakową grotę? <głos》> Ale, do tej pory, jak taka, że skutecznie udało Ci się uniknąć żadnych przykrych wypadków i jednocześnie nie używałem magii. Nikt nie wie, tutaj, że. Wiem, wiem, jesteś magiem. A! No i tak nie wiedzą Tak, nie, nie, nie. Już tylko nie Oddam tam, wszystko naszego weź podaj mi swoje moce, bo tam jako mag masz rzeczy, Który? Nie, nie muszę mieć miecza, tak? No. Ogólnie do mieć miecza. Aha! No czy żadnej zbroi chyba, tak? No nic, no jest. No wiemy o czymś zaraz. Wiem o tym, ale jego. Ale dam ci kilka Oni drożsi. Nie mogę walczyć, ja mogę tylko walczyć z tym. Mogą, możecie się na tym dać na tej to nikt wam nie broni. Te trzy rzeczy. Na znaczy to są w sumie. Konieczne bo jedna? A będzie miał mieć jakieś, nie wiem, kostury albo jakieś coś. Co? Jakieś kostury.. Yy, znaczy, tak, ale ogólnie cały wasz kibunek jest zamknięty. Dużo było w tym ekipunku, bo w po co wracać? No. Mhm, Okej. Okay. Dla ciebie, no oprócz tego tej jednej cennej rzeczy to masz była jeszcze twoja magiczna gószka. Błąd w mhm. eee, No a tak, to wszystko co, co kupiliście przed. Tak, to mało kupować, ale nie dużo kasy wydali na różne dodatkowe jak więc. Czyli byłoby. smutno to malować. W każdym razie to są rzeczy, na które nie, nie rzucasz, że tak powiem, kostką. O, to eee, tylko automatycznie rzucasz. To są. Jest y, zakręcie rzucania światła. No nie możesz sobie świecić. Ale tak ci na razie powiem, Później to jest to, co chcesz. Ghost Sound to jest wywoływanie. Iluzji dźwięku W dowolnym miejscu mniej więcej Dowolny dźwięk jaki ty sobie zażyczysz I... Mhm, nie dobra To rzuciłeś? Yy, Mage Hand To i jest... Doczekaj, i doczekaj. No poczekaj, no, to... tylko ci... Tak, ja daj... nie wymagają czego? Czy... Tak, tak, I to się dzieje Dobra um, Mage Hand to jest... Yy, Półprzezroczysta ręka, którą możesz używać do... No po prostu taka, wiesz... Y, dłoń latająca, którą... Mogę jeść grając na desie? No, na przykład no, to sobie przeczytasz tam na, na jakim ten to, to jest pre, digitation to jest ogólnie zbiór takich lekkich, ma, malutkich czarów, które możesz zrobić Na przykład zmienić kolor małej y, tam jakiegoś małego przedmiotu, y, tam poruszyć jeden, y, jeden obiekt ważący funt, tam zrobić tam, wiesz, deszcz iskier, jakieś takie małe rzeczy, coś podpalić zgasić świecę, podgrzask. No, przeczytasz sobie to i ten. A co co co, co masz? Iż palił, sobie. Nie, no ja cię fajki sobie, tak. wiesz, ma taką maszynę do skręcenia papierosów, prawda? No i sam tak. robi fajki sobie. Ale maszynę, nie, ale się wiesz, nie No taka, znaczy taka nie masz. Taka, że się. Takie mały maszyny. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, jest taki, że się nie, na nie, nie, nie, nie, na, na nie, nie, nie, na nie, Kręci korbką i to nie, to... nie, nie, to nie to. Mam taki trochę lepszy. to. Hmm. No, mam w każdym razie... Pójdź wam w każdym. Yy, pod rządami nowego tego yy, właściciela, który jest gnome, nazywa się Agvid Nie było najlepiej. On ogólnie wprowadził dyscyplinę i cała ta zabawa właśnie jest tam. To jest ranged. 5, 2, 10. range to jest zasięg. Hmm. Jest w kwadracikach. Mm, I ten inne rzeczy później. Zobaczmy. Znaczy zwalcamy. Okej. No to... Co robicie? No Nalezę na łóżku jesteście i... Zastanawiam się, co do chnery trzeba zrobić. Nie, ja śpię. Jesteś obudzony. Teraz zostały <śmiech> otwarte i jest, nie, nie da się rozpadzić. Jest, wiesz... Na no w takim razie wszyscy jesteście zwołani na śniadanie. Do stołówki. Wysyłam, wstaje i wychodzę. Gdzie spożywacie? Tego dnia. Okej. Okay. Gdzie spożywacie y, jakieś tam podstawowe danie z kolei z, z, tam z ch chleba i dwóch jajek? Nie <grybujesz> <grybujesz> No i jeżeli nie, nie macie żadnego pomysłu, to Kierujecie się do pracy. Gdzie pocieczała przez 8 godzin, tworzycie Stoły, krzesła. Niektórzy co bardziej ogarnięci robią jakieś kufle, sługają w drewniane sztuce. Bo ogólnie w stołce też macie drewnianych talerzy, drewnianych sztucy. I <śmiech> jest godzina, bodajże, około, po południu 16.00. Podaj Boże, i macie czas wolny. Bo... nie zaczyna żyć w Waszym życiu. No możemy wejść do stolarni jeszcze, Czy już jest zamknięta. No zależy. Znaczy nie, ona jest po... ogonie po pracy jest zamykana, co coś chcesz robić, to mów, no. nie, ja mam takie Zbuduję no, tak jak tam. Zbudujemy talerz. To ja staję oparty o ścianę i... Ruszam palcem po szyi z takim zniezmaczonym wzrokiem, że... Czegoś mi brakuje. Mhm. Stoję taki właczony, mhm. i... Stoję taki wpatrzony w pungie nie, nie odpowiada na nikogo spojrzeniem. Mhm. Jestem a społeczny jak, jak, jak, jak odkąd tutaj trafiłem. No jak to jak to radni. A więc, co robicie? To mi dokładne pomieszczenie, czy i strażników czy mają jakieś klucze, gdzie ma. Ogólnie w, w tym terenie w, tu jesteście nie ma strażników. To kurwa jest, jest zabezienie! Jesteście, jesteście, jesteście zamknięci. Ogólnie tutaj trafiają... No tu są przecież strażnicy i tu są kraty. No, to, to. Tutaj, tutaj, jesteście, jesteście, kraty. Nie jesteście, wiesz, oni tak naprawdę was zostawili, żebyście się tutaj wiesz, na pozabijali, no nie, i ogólnie... Póki mają was bezpiecznie odemkniętych w jakimś miejscu Logu. i mogą was kontrolować, to mają w dupie coś tam z wami dzieje, no nie? mówię wieczorem, wieczorem zbierają zwłoki zwykle, zwykle jak ktoś nastawia opór, no nie to yy, oni mają tyle tam si silnych tych strażników, że nie, nie stanowią większego problemu a co niebezpieczniejsi psychole i ogólnie goście, którzy też są w tym więzieniu są zamknięci w innej jego części może by zrobić jakieś, jakąś burdę taką na razie nie gadałem też, nie? Dobra Ja stoję oparty no, tak, i, i teraz urozmaicam sobie czas wystukując sobie o jakieś melodyjkę Pod Tak sobie, się, stoję, tak patrzymy w punkt Jest to, jest to, jest to, wszyscy jest to, się ale, tańczy, tańczy, tańczy. jest kołesanka z fejbi Okej No z niezmienioną miną, stoję i czekam po prostu no. Upływ czasu nie jest dla mnie tak straszny, po prostu, no. jak dla ludzi Podchodzę do niego Hy, to jest nie walutą w tym są cygara. No No, ale ja mam jakieś cygara. nie, nie udało się tego zdać. nie ja tak nerwowo Ale ja przechadzam się po tym terenie i tak spoglądam na wszystko ogólnie widzicie. A właśnie. Y, to na przyszłość. a y, Widzisz ludzi, którzy. No no wiadomo jak to bliźnie porobiły się grupki różnych różnych y, stowarzyszeń. Nie? Są ludzie, którzy przy jednym stole Jeżeli. Y, no teraz to strażnicy tego nie kontrolują, więc siłują się na rękę o, o cygara właśnie. Y, są ludzie, którzy po prostu spędzają czas y, tam śmiejąc się, gadając, niektórzy tam próbują w jakieś... w... grać w jakieś wydziergane z drewna, proste gry, no ogólnie zabijają czas, wśród tych ludzi znajduje się też szrama. Kto z was ma najwięcej charyzma? Nie wiesz tego. Nie, nie, nie I ogólnie zgadajcie się, no bo takie pojedyncze działanie to będzie bardzo trudne. Dobra, chodząc. No ja bym się nie to znam, no, ale wiesz, że nie Nie, No okej, okay, no, no ale... ja przyjęcie. Ja wiesz czym porozmawiałem. Nie podchodź. E, Wy znacie język, że tak powiem, ten popularny Żydowskie. Komon i elficki. Ty też. nie masz ale ty też znasz elficki. I mhm. ty znasz jakiś inny jasnoludzkich, jasnoludzki i, i zwykły. Nie wiem jak o, Nie, jak, o nie wiem o jak to po elficku. jest. Wspólny. wspólny. O właśnie wspólny Ja sam, jak sam, długo tu przeżyjesz? Jak tylko usłyszałem język elficki, zamknąłem oczy, uśmiechnąłem się delikatnie i spojrzałem na niego. Masz powtórzyć? Jak mieszkaliśmy miesiąc w niecelecie nic nie zauważyłem. <laughs> Możesz powtórzyć? Jak długo sądzisz, że jak długo tu przeżyjesz? Nie staram się myśleć w ten sposób. To bardzo źle. Trzeba się z tym wrywać, bo... Nie mam ochotnie zginąć Nie tyle ile przeżyję, ale ile, ile nie chciałbym tutaj przejść, tak wiem. Ja. Musimy sobie pomóc nawzajem. Staram się jakoś tamtego siłka, który uzna samą klatką pojściową, wbudzić stąd. Patrzycie się i znajdziecie sam biegan. Bo jestem z tego. z wielką klapą! Tak wywnocześnie. <laughs> <jak> tak <laughs> I tak. <śmiela> Może zrobimy coś takiego, że weźmiemy sobie kartkę i tam podstawowe zwroty jak żegnaj, witaj, dziękuję, dziękuję. i, i, i, i, i, i, i ładny maszcycki polefis. No jakieś tam podstawowe zwroty, nie? Że płacimy. No tak robię. Jak nie mam pomysłu, jak zrobić coś w języku, zrobić to płacimy, to Ja na samej sesji tak. wymyślałem, bo w końcu spotkałem Krasnoludea. Miałem postać w pegu tym takim powiem, na Krasnoludzki, właśnie wy, wymyślałem jak jedem do gata. Mówię, mówię Ghaldu co oznacza dzień dobry. <śmiela> No to po, po tym jak powiedzieliśmy to razem patrząc się na niego, byśmy chcieli się podobnie. i pytam, na serio, na serio, się się stąd wyrwać? Masz wybór, możesz zostać tutaj. Zostać rozszarpanym przez strażników albo idiotów, którzy zasługują tylko i wyłącznie na wolną Nie, ja się nie, mam nie, nie. No, nie, nie, No, nie, Widzisz, że jest to po prostu. Nie ja wiem, jest dumny. Nie tak. mam ma mózgu, nie, chodzi o to, że nie widzisz sposobu, w jaki on mógłby się przed kimkolwiek obronić, bo wygląda, jakby nawet nie mógł unieść miesza. I zastanawiasz się w sumie, jakim cudem on przeżył w tym więzieniu, a w bo ogóle jakim cudem tak. przeżył na świecie. I za co w ogóle trafił z tego więzienia? Nie, no nie jest biznesem, ale jest po prostu, no, nie wygląda na wojownika. Pewnie coś ukrywasz ja. jakimś twojego ludu, ale dobrze wiem, że chcesz sami tak samo jak ja uciec stąd w dowolny sposób. No, a sam tego nie zrobisz. Tak samo jak ja nie zrobię tego ja. No, ale razem tutaj. Nie Jest masz coraz mniej i musimy sobie może przycisnąć przez karty. Hmm. Jak chcesz po <śmiech> <śmiech> znaczy, kraty. są ogólnie. Nie się. Tak, zarzucone z góry, no nie? Mm. I jest mechanizm, który otwiera. I o ile nie można się przecisnąć, to można by spróbować, oh. jeżeli ktoś jest zaimście silny, je wyłamać, podnieść. Mam perę, która po głowie. Moglibyśmy wykorzystać, tak? I te patrz z Udepechujesz! Dokładnie. Nie musimy ich wykorzystać. Zrobić masową ucieczkę. Nie obchodzi nic się z nimi stanie. Ale jeśli ma, w jakiś sposób mogą mi pomóc, to. nie waham się. I nawet. zresztą przymusowywać na mnie, zrobić? zrobić? Nasz lud nieraz to przerabią, ponieważ ludzie są zdani z tego, że. To wymierają po 50 latach i ich przyszłe pokolenie nie pamiętają o tym, co zrobiliśmy. Wiele im zawdzięczamy. Mnie taki śmieję. Ej, ej, ej. śmieję się za mnie, tak? Ani, ani żyjemy dłużej, nie? Rado. No ja wiem, ale też nie żyje pięciu lat, nie? No. Oni no moi no. tych folków. Mam pewien plan, ale... Będę potrzeba Twojej pomocy. Tak. Nie, jeszcze nie wiem, czy trzeba będzie się przydać. Wchodzisz w to? To dobry plan. Dobre nakraty. Eee, na na ale nie, nie możesz, jeżeli coś stoić na drodze, no nie. Czemu nie? Ale widzę to, no. Czemu? Nie, no, nie, no, Okej, trochę, mogę nie, nie, Okej, mogę tego nie, nie, w nie, przypadku, ale to było głupie czekaj, po czekaj. Prostu, żebym tego nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Nie, bo jest coś takiego jak linia wzroku i linia efektu, nie? W sensie nawet jak. No to jest logikę, nawet jak widzisz gościa, ale jest za przezroczystą skałą, to nie zajmiesz bez łuku, no nie. Tak samo jest z takimi efektami teleportacji, albo nie teleportujesz się tam gdzie widzisz, no nie? A nie, że nie mógłbyś się przycisnąć. Nie, że stają się po prostu. No dobra, jak widzę, że się ogóle nie teleportuje, co z tego, że nie potrafiłbym na nie wejść, no. Nie no okej, okay. ja jestem. A bo taki... widzę skałki i tam się teleportuję. Co z tego, że nie potrafimy się wspiąć na te skałki? Nie, nie chodzi o to. Ja jestem mogę nie fakt po prostu, ja tylko zastanawiam się, jak wiesz, później mógłby na przykład spojrzeć przez dziurkę, dopód się teleportować wszędzie nie wiem czy to nie było po prostu takie oszukiwanie, bo mógł wszędzie włazić. No tak. nie będę z tego robił wiadomo takich rzeczy. Jak to? Ale czy może, żeby Bo to jest.. To Teleport... teleportacja. teleportacja, tak? Face step, no. no. Jakieś dwa metry. To, to jest, jest tak jakby bardzo... na przykład z bardzo. Dużą prędkością na przykład zaczęli no tak się wiesz, wiesz. Krzyka, Zawsze miała w klucze W no, się nazywało To tak było pan, pan, pan, pan, pan Ale tj. wiesz, jakby Na przykład To się możesz się właśnie na skały tam teleportować Czy wiesz, spadasz, widzisz coś gier, to, no że że taki, i się tam pojawiasz nagle Spadasz, spadasz, spadasz, spadasz Spadasz, spadasz, spadasz, spadasz Spadasz gdzieś tam 2 metry dalej I spadasz dalej, tak? No nie wiem, nie. patrzę dalej W samej ziemi tak No, mój kompleks jest tak? Pszszsz, nie wiem, się a bo wiesz, to się z kawi styczarki Force No nie, wiem, te jak, a jak wymyślicie? Ja myślę, że to byłby dobry pomysł. Co? Ale z czym? No z tym, że wystarczy, że widzi coś i może się tam teleportować. No chodzi o takie. Znaczy nie? Takie... Przechodzenie mogę wam przynosić przez... Przechodzenie przez dziurki, dziurki od króla. nie, takie bo bardziej facie. teleportacja to tym się. ten znowu będzie będziesz sam całą mam Ale są, wiesz, są <grym> tu, witu... rozumiem, jak to wiesz, bo są mi ale o teleportacji i ale to jest taki po prostu, wiesz, w walce taki przeskok z jednego miejsca w no będziemy do niej pretensje, że znowu może, Nie, Może ustalmy, że jeżeli jest to fizycznie możliwe, żeby przejść z jednego punktu w drugi, to okej okay. Dobra, Dobra. To do... zrobimy inaczej, zrobimy uczciwie, Monetę tutaj. Nie no Rzucimy do mnie Ale nie, to Co? właśnie to nie jest uczciwe, chcę żebyśmy to ustalili i się wszyscy zgodzili, a nie zostawili to przypadkowo Jest wszystko jedno To może tak być? Co powiedziałem? Tak Okej, okay. a jak będzie jakaś sporna kwestia, to też zagramy i tyle I Okej to po prostu część tych marków by się odbiła od i by została tam i by się nie dały w obronie Ja jeszcze później tam poszukam w necie, czy, czy to albo w podręczniku, czy to jest wyjaśnione Jeżeli okazuje się, że to może rację, to, to odnośnie... To coś nie mać czasu To zostawiam na chwilkę... No dobra, no, bo, ale... To jest, to jest kramy! Okej... Okay. Mam bardzo ładny numer... Znasz tego Gosia, szramę... Szramę... Tam z tym, co to jest widzenie ale czy ty chciałeś, dajcie jakiś poluszki, bo tam wpisałeś? Na pewno nie chciałby tu zostać dłużej, a ma za sobą sporo zastęp ludzi, by gdyby zanim poszedł. A ten zastęp jest prawdopodobnie zastęp. Mówiliśmy, że ma sobą jeszcze więzienia. jest, no, jest tak dużo, wieś? ale nas nie pokonali. A picia? Podobno jak na szkole? szkolu. Podobnie jak chciał. Są trzymani psychopaci, oni by nam mogli komuć. nie wiem, dostatecznie nienawidzę ludzi. A jeszcze ludzie psychopaci. A który z nich nie jest psychopatą. Nie, nie są zamknięci pod kluczem? Każdy człowiek jest panięty psychopatem, który nie panuje nad emocjami. Trudniejszym jest, żeby to Czemu najtrudniejsze? Bo no. wszyscy ludzie jedną z ciekawszych propozycji gdzie tak mówi no. kolana. No. To, czym? Tylko, idziemy na do szalonego. A, dobra, okej. Okay. odruchowo zagadam do szalonego barfitu, bo coś poprawię. Poczekaj, no. Nie, bo on opiera no ale się nie. Zauważasz, za że ludzie, z którymi spędziłeś ostatni miesiąc w sobie, zaczynają coś kombinować. Wiesz to by. No i, <grym> no i że ja cię ciekawe co nie.. Jest to jest dużo jach nie? co to za nich? Jestem w ogóle bardzo tak, rozdrażniony, jestem strasznie nerwowy, tylko próbuję się opadnąć mm. po prostu. Do was. Opijam cię taką ścianę. Weź to sobie. Co ty dzień po elficku? Mam takie. Zapach ludzi jest okryty po no, prostu. Mam no. Ej, chuj. Cool, Daj no, już no, się zapad... z Ja zaraz zrobię elficki. Masz czy tą kartkę? No. Mam ten mój. Dobra. Dobra. Z że coś kombinujecie. Widać po bacznych twarzach. Dzieńczaj, to jest taki, taki elfisky. Ja mogę po elfisku, do ciebie. Jak potrzebnie chcę nas chyba wykonować straży. Aż tak ono nie wygląda. Odzyma się do ciebie już w normalnym języku. A co, tak po nas widać? No, wasze twarze to zdradzają. Jesteś dobry w czytaniu emocji. Ja po arębisku daj, a co zdradza twarz twojej matki? Patrzę na ciebie wzrokiem pod tego, widzę, by śmieszny żart. Wszystko ja wraca na ziemię. Chuj. <śmany> to jest wiesz, co się przypodobać, próbie jak w nogu, nie? Mój pierwszy <śmany> raz mnie pił zdrowy. No i... <śmany> Romantyczne <śmany> <Na> balkonie. <śmany> No, A co sądzisz, że ten jest w więzieniu? Cała ta buda odbiera mi wszystkie siły życiowe. <grym się wyszła> Staszcza na 30 lat Teraz się uśmiechnęła Co powiedział? Który na 30 lat No Myślimy jakby sobie urozumieć czas na przykład piskając to. Ponownie powtórzę, jest dobre w czytaniu emocji. Ale w więzieniu byś nie przeżył dwa dni. Czy również A ja mówię więc. realnym. No. nie myślałeś o tym całym, tylko trafiłeś? No a z początku myślałem, że... Nie, jakoś leci, ale... Ile dostajesz? A, albo mniejsze, tak. Nie masz żadnego spodziewania. Nie, tam nie, to nie. No, już koniec. No to zjedź. Chcieli nie powiedzieć, ale mnie. Dali. Wow! To już jest do spokojne. W więzieniu? Raz i przedłużyli swoją rękę. Właśnie ten kolder. I ma jakiegoś podatnika. I tu ci to Po odwiezieniu specjalnie chciał, żebyś się męczył. To ja to gośnie on był, znaczy był znam go, czy nie? No. Było ich dwóch, jednego zabiłeś. Aha Bracia Siostry Ojcowie. No. <grywa> Jak ty. Ojcowie? co? Właścikowo gdzieś. Nie, kiedy to było wczoraj? wczoraj Jak był jeden z ojców? <grywa> nie, coś e, <ktoś> tam <grywa> mówi nam. E, był, mieliśmy temat chyba się i tam. Hmm, jak nie możliśmy się zachować w obliczu kłótni rodziców, nie? Czy tam przyjąć bierną postawę, czy tam się mieszać. No i ktoś tam powiedział, że, no, że lepiej to przejąć jedną ze stron, która nam lepiej odpowiada. Ktoś tam maszczykowa mówi, że no to też jest rozwiązanie, żeby e, popatrzeć, który ojciec <śmiech> <śmiech> ma nam więcej do zaoferowania. Podajpicie. Może, może, się była wakacja? No, żeby na wakacja w się... Holandii. Właśnie jak to się nazywa? Ej. Właśnie, ja te też nie wiem O, kurwa, ja jestem elfem. Ale jak się nazywam? Już wiem, no. Chciałbym się jakaś nie? Dobra, Począć robię język delfinowy. co to jest za litera trzecia? Ego Didi, jesteś przecież. Ego Rubik. Ego, ok. Rubik. Ej, Rubik. Ej, Rubik. ja jestem Sander. A jak robisz? A yeah. imię A po imieniu prawie coś to Sander, a ty? Kordis A Sander zdała as w końcu? <laughs> tak? No dobra, tak okay. Na razie mam tyle, nie wiem co jeszcze chcesz w tych słowach Przecież tam dopisze dwa bluzgi Ale żegnaj Okej, okay, no jak ciś... Weź się... No, no, no bo coś mam Idziemy ja do tego szrabę. No. Ale już tak, że tam, no! Widzę, że... Widzisz, no, że... Przyszedł do ten... dwóch gości w więzieniu i zagaduje. No i... no to czekam, co mam do powiedzenia. No właśnie. No. no to o czemu go myślisz? Dobra, myślisz, że... Mówię, zobaczę się do was jako A, myślisz, że... Co, ma Może jedziemy do szramy, się zapytać go wprost. Ale to myślisz... Najgorszym wypadku, skończymy kolejną noc. W celi. Nie mam w sumie wiele do Właśnie, Można ogólnie. Nie liczcie na to, żeby od razu tej nocy uciec, no nie? Wiesz. Nie, nie. Możecie nie, przecież spędzić, chociaż najbliższy nawet tydzień czy miesiąc, no nie żeby nie, nie. dokładnie to zaplanować, no nie? Czasu macie dużo akurat. <śmiech> <śmiech> Okej. Okay. Okay. Myślę, że rama ma coś z strażnikami wspólnego. Ma od nich jakieś wpływy. Warto by było zacząć od niego. ale trzeba mu to jakoś mm, delikatnie wyjaśnić. Mamy inny pomysł. Niech każdy z nas każdy z nas obserwuje do jutra. Sekunda po sekundzie, tak żeby tylko nie odwzajemić jego spojrzenia, żeby nie zobaczył, że go obserwujemy. Jeżeli do jutra zobaczymy, że nie kontaktuje się ze strażnikami w żaden poufny sposób, zagadamy do niego ponad. Ok, spotkamy się w tym miejscu, jutro nie sami porze. Możemy przywinąć czas? Okej, okay, no to... Dalej, no u mnie bierzcie płysznic i dziecięca, tak? Dziś, dziecięca! Dziś, dziecięca! Ja wiedzieli... jak <suszyk> tak... Jak tak... ...przyzno... Okej... Jak będzie mi się sprykać, się... Tak do jak same. te były ujęcia, na przykład, w ten... Szonobre, tak, tak. Jest to. Okej. A więc... Y, Przez cały dzień, jak... Przez całe 24 godziny jak obserwowaliście... ...trzy <suszyk> to widzicie, że... Yy, tak, ogólnie... Y, jest on lubiany tutaj. Mimo, mimo, że jest takim chudorlakiem, którego można byłoby najewać ma respekt naprawdę tych ludzi. Już tam po jego wyglądzie y, widać, że przeżył swoje. Masz szalne. Też. Mhm. Nie jedno. Yy, mi. <kluw> yy, ogólnie... W tym momencie <kuh> potrzebuję waszej percepcji, ponieważ w DND e, robimy coś takiego, są, są dwie rzeczy. Jest aktywna percepcja, kiedy rzucacie i mówicie, no to ja chcę zobaczyć coś, czy czegoś nie widzę, to jest taki test na spostrzegawczysz. Właśnie. Ja zobaczyć, o, czy, czy czegoś nie widzę. No od tego momentu nie będę wam mówił, no albo ewentualnie wy, w wyjątkowych przypadkach nie będę wam mówił, no to rzuć na spostrzegawczysz. O, to zauważyłeś coś. Tylko, jeżeli sami aktywnie myślicie o kudę, czy tu czasem czegoś nie ma, to wtedy używam waszej pasywnej percepcji. Pasywnej percepcji to jest tak, jakbyście wyrzucili średnio, czyli 10. I, bo macie modyfikatory na swojej postaci. Tutaj jest wasza pasywna inicjatywa, znaczy nie, pasywny insult, to później powiem pasywna percepcja. Masz Pasyw... tutaj. I chcę Ale... wiedzieć ogólnie, coś mi podyktować bo będzie mi to potrzebne. No, Często używam w szeregu? To jest naprawdę, to jest z widzimilakiem. Tak? No. Luga wydławiania. Podajcie mi swoją pasywną percepcję i. insight. Ja mam po 11. Passive Insight i Passive Perception. Mhm. Passive Insight mam 12, ale percep percepcję 19. O, o, to jest świetnie. No to. Zauważasz, że yy, czymś tego dnia. Ogólnie zauważasz, że podczas swego dnia szama, e, jak go przerwałaś, e, znalaz się też w bibliotece i w pralni I widziałeś, e, udało ci się zauważyć e, jak.. Wchodził e, tam sam czy z czterema osiłkami. Nie, ogólnie nie, nie, tak? nie ma obstawy. Nie ma obstawy. Nie ma obstawy, żyje sobie, zna znaczy się tak ze wszystkimi, no nie. Nie wiem nic bo nie ma postawy. Tak, no nie ogólnie lubią go, no nie, jest tam zabawny, na no nie... Yy, I właśnie zauważysz też, że yy, w stercie ciuchów, które tam przenosił yy, z i yy, do prania, zauważyłeś, jak chował coś. I wimował. Yy, tak samo w bibliotece, no widzisz, jak tam yy, ogólnie rozpr rozprowadzał jakieś jakieś przedmioty. Nie, nie widziałeś tylko końca. Przekazujesz nam tę informację? Przekazuję wam tę informację. No to nie mówię... Dobra, kurwa, ryzyku jest zbyt duże, nie ma co ryzykować, tak że on się kontaktuje ze strażnikami. No właśnie. Może no może właśnie z strażnikami handlowo. To raczej on może ma jakiegoś przykupionego strażnika, bo raczej wiesz, nielegalny handel jakiś handl, nie wiem, nie. Może jakieś. Wiemy, Ale widzieliśmy do... tylko, jak on tam chowa coś. No Jakby coś między ubraniem brał i później wymował i tam komuś podał. To mogą być cygar. Na przykład to, wszystko to wszystko tak... mogą być jakieś narkotyki. Są jakieś tam, jakieś fistechy i te inne, nie? Tam fetaminy. Fistech, tam Wiedźminę. Tak Takiego. Mhm. czy tam dokładnych nazw nie zanaleźć sobie, są na mhm. biegu. Ja będę mówił fistech. Dobra, istnieją fistechy. Nagle wszyscy palą fistech. Ja. Okay. Kompletnie hmm. Dobra. Dobra, nie? Dobra, nie, nie, pali nie, nie, nie, Dobra. nie, nie, nie, się No nie, nie, w nie, nie, nie, nie, nie, kopie? nie, nie, nie, nie, nie, I z I nie, nie, nie, nie, nie, porozmawiać człowieku. Hmm. Moglibyście iść tylko, to będziecie no mieli nie to, Nie to, wiem, to, bo moja postać nie jest jakaś super Ale my za to nie wzbudzamy zaufania. Jeden elf, jeden uber. Dobry, ale. Nie wiesz tego. Ja mu wzbudzę zaufanie takie, że... Takie nie wiesz no, tego, no warto to spróbować. No dobra. Idziemy... Idziemy wszyscy. jest. Siedzisz sobie przy stole z jakimiś tam znajomymi, gadając sobie. W momencie jak się zbliżacie to on z, z, zauważa was i tak mówi Wow, Eladrin! Tak się zgłasza do kupki, Jestem zaszczycony! Oj tak, Uśmiecha się z niego tak. tak No co tam? To? Bardzo dwuznacznie Możemy ci powiedzieć na chwilę na stronę ty, a ty podajesz jakie masz te Ty na tej pównej karcie? To, to, to, to, to, to, to, to. Tak, tak to. A jakie masz? Można wiedzieć Nie wiem jakie masz Nie wiem <sus> <suswiti> Ogólnie on yy, prosił swoich zami, żeby opuścili ten stół i zasiadać się w trójkę. To nie. Teraz ja jestem I... zaszczycony swoją wadą. Słuchaj, czy nie przygnębiecie to miejsce? On mówi o kurwa, od czasu jak ten mały kutas przejął kontrolę, to po